Witam serdecznie. Naszym kolejnym gościem jest Łukasz Grzeszczyk, pomocnik sendencji Nowy Sącz. Witam, dzień dobry. Także zaczynamy od takich najbardziej bieżących spraw. Jesteśmy dzień po meczu trzeciej kolejki z Miedzią Legnica. Sandecja zdobyła pierwsze punkty. Co ważne, patrząc na te dwa poprzednie mecze, raz, że pierwsze punkty, a dwa, chyba w końcu zaczęła funkcjonować lepiej sama gra. Nareszcie, tak jak ja mówię, cały czas w końcu coś się ruszyło i, i raz, że zdobyliśmy ten punkt, a dwa, że, że gra chyba mi się też wydaje lepiej wyglądała i była walka na całym boisku i patrzyliśmy o to, żeby, żeby coś zdobyć. Tego meczu. Ja takie wrażenie odnoszę, że przede wszystkim obie drużyny dobrze zagrały w defensywie. No czy dokładnie. Dokładnie tak jak, tak, tak jak mówisz, że, że obie drużyny dobrze wyglądały w obronie, taktycznie były ustawione i, i ciężko było jakby stworzyć takie klarownej sytuacji. My je akurat nie mieliśmy, a, a, a mieć miała po naszym błędzie jakimś, więc, więc było ciężko. Do spraw meczowych i ogólnie z bieżącymi historiami będziemy jeszcze wracać, ale e, tak trochę zmieniając temat, od niedawna jesteś w Nowym Sączu, wiemy już, że, że miasto Ci się podoba, czy, mm -hmm. czy masz już jakieś miejsca wypatrzone w Nowym Sączu, które Ci czy przypadły miejsca, do gustu? Czy miejsca na razie nie, wszystko tak na spokojnie, tak chcę pierwszy jakoś zaklimatyzować i, i wszystko na spokojnie jeszcze na pewno coś znajdę jakieś swoje ulubione miejsca albo coś w tym stylu, bo tak jak mówię, miejsce jest ładne, jest dużo rzeczy do zobaczenia jeszcze. Mm -hmm. Czyli na razie Jesteś na etapie poznawczym? Na, na, na razie poznawczym. Mhm. A jak porównasz Nowy Sącz do swojego rodzinnego miasta Ostrołęki? Czy ja powiem, że moje miasto jest ładne, to nie są góry, tak? Ale, ale na porównaniu na tych miast, w których byłem i parę, parę miast zwiedziłem, widziałem, więc moje miasto jest ładne, no ale nie ma co oszukiwać, że góry to są góry. Ostrołęka jest większa, mniejsza od Nowego Sącza? Czy mniejsza chyba z tego, co mi się mhm. wydaje o połowę, ale jest zadbanym i ładnym miastem. No Tutaj Nowy Sącz też, Mateusz, jest zadbany, bo prezydenci szczególnie dbają o to, żeby było dużo kwiatków i, i tym podobnych. Potwierdzisz, tak? Zdecydowanie potwierdzam. Nowy Sącz jest bardzo ładnym miastem. Trzeba swoje chwalić, prawda? Tak, oczywiście. Łukasz jesteś jednym z nowych zawodników Sandecji. Opowiedz o tym, co przyczyniło się do transferu tutaj do Nowego Sącza. Co skłoniło Cię, żeby Czy przyjść to, tutaj do Co skłoniło? Po pierwsze, jakby miałem taką rozmowę z trenerem przez telefon, trenerem Hajdu, którego obecnie już nie ma. Z nim zamieniłem parę zdań, porozmawiałem przez telefon, on mi określił jak wygląda sytuacja. Później rozmawiałem też z Wojtkiem trochę bo on tutaj grał i obecnie też mieszka, więc z paroma chłopakami z Sandecji i to, to miało taki skutek, że tutaj przyszedłem do Sandecji. Długo się zastanawiałeś, czy były jeszcze jakieś może inne oferty z innych klubów? Czy były tam jakieś opcje, ale tak jak powiem nic konkretnego i, i, i tak już się przeciągało, że to był piąty, piąty bodajże lipiec i ja też chciałem gdzieś już być, trenować się, przygotować do sezonu, bo tak jak wiadomo ten okres letni jest krótki. Chciałbym teraz nawiązać do twojego poprzedniego, klubu GKS Bełchatów. Czy gdyby Bełchatów utrzymał się w lidze, to chciałbyś zostać w tym klubie? Czy na pewno chciałbym zostać, ale to już nie była moja decyzja o, o zostaniu w klubie, bo tak jak wiadomo jest, że no ekstraklasa to jest ekstraklasa i każdemu jest przyjemnie w niej być i grać. Tak patrząc na, na, na Twoją przygodę z Bełchatowem, y, chyba można ją określić jako średnio udaną. Cztery mecze w ekstraklasie, pięć w młodej, tak? Dokładnie. No, czy, czy, na, czy na pewno średnią, bo ja akurat jeszcze wyszło tak, że, że miałem pauzę na pierwszą kolejkę i może też to było w jakimś stopniu się dalej tak pociągnęło, tak, że, że miałem grać, jeszcze rozmawiałem z trenerem, oni się dowiedzieli dwa tygodnie przed, że, że mam czerwoną kartkę i mam pauzę po prostu na pierwszy mecz. A tak patrząc na, na, na sprawę Bełchatowa, yy, myślisz, że dobrze im zrobi? To przypuszczamy, że to będzie, nie wiem, roczna, a może dłuższa banicja w niższej klasie rozgrywkowej? Czy dobrze im zrobi? Czy mi się wydaje, że yy, będą na pewno mieli ciężko awansować i, i nie wiem, czy to będzie rok? Może więcej, bo tak jak widać po wynikach, gdzie mieli dwa pierwsze mecze u siebie, zdobyli, zdobyli cztery punkty, ale, ale grali teoretycznie z niemocnymi przeciwnikami i zdobyli raptem dwie bramki. Tak, to jest zespół, który spadł z ekstraklasy i dobrą miał tą drugą rundę i większość zawodników zostało, więc sama pierwsza liga pokazuje, że to nie jest tak łatwo sobie awansować. Tak, patrząc na twoją karierę, ostatni rok to, to są ciągłe zmiany klubów. Dlaczego tak jest? Zmiany klubów, yy, jedno wynikało przez to, że, że byłem w Warcie Poznań, wszystko było fajnie przez pierwszy rok, później wycofał się jakby sponsor, czy może nie wycofał do końca, ale, ale przestał płacić pieniądze zawodnikom, tam mieliśmy zaległości też duże i, i, i ogólnie zrezygnował z płacenia zawodnikom, więc trzeba było zmienić klub. Wróćmy teraz do tematu Sandecji. Dwa pierwsze mecze rozpocząłeś na ławce rezerwowych. Czy było to dla Ciebie rozczarowanie? Troszkę było zaskoczenie, tak, bo myślałem, że, że, że będę grał od początku, no ale to była decyzja trenera i jak ja mówiłem w innych wywiadach, że widocznie trzeba ciężej trenować na treningu i więcej udowadniać, żeby grać w pierwszym. No ale jak widać szybko się to zmienia, dynamicznie teraz już w meczu z Miedzią wyszedłeś w pierwszym składzie i, no i chyba to była dobra decyzja, bo całkiem, całkiem fajnie to wyglądało. Znaczy no, to mnie za bardzo oceniać tak, bo ja tego meczu nie widzę z boku i no, mam nadzieję, że to jakoś pozytywnie wszystko wyglądało, tak jak cała drużyna. Mhm. Najważniejsze zdecydowanie jest to, że, że w końcu nie przegraliśmy. Że w końcu no, zapunktowaliśmy. No, dokładnie, ja to mówię od razu po meczu, że, że fajnie właśnie, że jakoś ruszyliśmy, że jeden punkt był jeden punkt, ale, ale trzeba od czegoś zacząć. Wspominałeś, że Sandacja przedstawiła, no, że była najbardziej konkretna, jeżeli chodzi o przedstawienie swojej oferty. Y ale nie wiem, czy wcześniej docierało do Ciebie to, jak wygląda sytuacja w Sandecji, gdzie no, nie jest tajemnicą, że gdzieś tam są spóźnienia i to dość regularne z wypłatami i ogólnie sytuacja organizacyjna jest dość specyficzna. Znaczy o sytuacji organizacyjnej za bardzo tak nie wiedziałem wszystko jak to wygląda z tego tylko co słyszałem właśnie tak jak, <śmiech> że są jakieś, jakieś kłopoty finansowe i problemy, ale że to jest jakoś regulowane, bo idą transzy z miasta i to wszystko jakoś jest w miarę dopięte. Czy jak rozumiem, taka sytuacja jest do zaakceptowania dla Znaczy, biłkarza. mi się wydaje, że jest do zaakceptowania, jeżeli ktoś normalnie do ciebie podejdzie i powie yy, chłopacy, przepraszam, ale jest taka sytuacja, że czekamy na transzę z miasta, przyjdzie na przykład za dwa tygodnie i wszystko macie uregulowane, dla mnie jest coś takiego normalnego. Mhm. A by było tak? Yy... Czy ja odkąd jestem, nie było takiej sytuacji w klubie, że ktoś przyszedł i powiedział, że nie wiem, bo tu chłopacy hamują zaległość z tego co wiem, że że jest w takim i takim terminie transze i dostaną pieniądze. Mhm. Z tego co ja też wiem, o transzy już się, o tej transzy mówi się chyba już od Maja, także nie wiem dlaczego mhm. nie, nie, nie znam się na takich sprawach organizacyjnych, jak się rozlicza dotacje z Urzędu Miasta, ale no jest, jest to trochę ciekawe, że od, od Maja jeszcze te pieniądze nie zostały rozliczone i no nie wiem. I kolejny ciekawy temat zmiany trenerów w nowym Sączu. Pewnie troszeczkę o tym słyszałeś sam już doświadczyłeś, bo ledwo co przyszedłeś, mm -hmm. jest nowy trener od wczoraj. Jak do tego podchodzisz? No to jest zawsze decyzja prezesów i oni tym decydują, więc że po prostu jakoś się do tego ustosunkować i, i no takie życie, także. No... Z akurat jest, na, akurat jest na tyle ciężko, że, że raz jest i raz go nie ma, zespół zostaje, więc jak wyników nie ma, trener może odejść o zawodnicy, muszą zostać i walczyć o jakieś punkty, więc to jest decyzja prezesów i trzeba to uszanować. A jak zespół przyjął to, że trener Hajdo odszedł dzień przed meczem z Miedzią? Czy no to było takie zaskoczenie i, i tak za bardzo każdy nie wiedział, to, nie wiedział troszkę o co chodzi, tak, no bo, bo hmm. dla mnie to też jest dziwna sytuacja, żeby zwolnić trenera jeszcze gdzie mieliśmy odprawę dzień przed meczem. Każdy myślał, że normalnie przyjdzie trener na następny dzień, a się dowiadujemy, że go nie ma, więc to było trochę zaskoczenie i dziwna sytuacja. Tak, odchodząc trochę od tematu Sandecji, masz 26 lat, a tak przeglądając twoje CV, możemy znaleźć tam kilka bardzo dobrych klubów. Zaczęło się od Narwi Ostrołęka, później była Wisła-Płock, Znicz Pruszków, następnie Łódzki Widzew, Warta Poznań, GKS Bełchatów. Teraz Sandecja. Opowiedz... Który, w którym z tych wymienionych klubów czułeś się najlepiej? Który pobyt w, w tych klubach wspomina, wspominasz najfajniej? Taki, taki ogólnie piłkarsko i, i taki, pobyt, taki pobyt przyjemny, bo chyba w Zniżym Pruszków tam byłem pół roku, półtorej roku, przepraszam, mieliśmy. mieliśmy. fajną młodą drużynę, gdzie większość chłopaków miało po 19 lat raptem. tam, tam y, był Robert Lewandowski, Paweł Zawistowski, Igor Lewczuk, ten Daniel Kokosiński, który był? Y, Bartek Wiśniewski. Było strasznie dużo chłopaków, którzy właśnie po tym sezonie akurat tam w ostatniej kolejce straciliśmy awans do Ekstraklasy, z tego co pamiętam na, na, na Podbeskidziu i tam była właśnie fajna drużyna, po której strasznie dużo ludzi poszło do Ekstraklasy. Wspominasz znicz Pruszków, yy, interesuje mnie jaki był wtedy Robert Lewandowski właśnie w zniczu Pruszków? No, Teraz dużo niedobrego się słyszy, że gdzieś tam ostatnie zawirowania ze sponsorem, że nie chce się pojawiać na, na nakręcaniu reklamówki dla firmy Orange. No i zawirowania transferowe, wiadomo, jest już w czołowym europejskim klubie. Chciał iść do jeszcze innego. Nie czy, wiem, czy, czy masz dalej kontakt z Robertem Nowskim teraz? Nie, ja, ja miałem z nim jeszcze jakby tam w Lechu dwa razy rozmawialiśmy, może a później już nie było w ogóle kontaktu. Ale ciężko mówić, bo to był normalny chłopak z drużyny, tak jak każdy, tak? Nikt nie wiedział nagle, że tak jak były, że będą mistrzostwa Europy w Polsce i, i nagle on grał, grał w tych mistrzostwach, tak? Więc wtedy nikt się nie spodziewał, że będzie taka sytuacja, więc ciężko mi tak opowiedzieć. To był normalny chłopak, tak jak każdy inny, który, który był w zniczu, chciał się wypromować i chciał grać wyżej. A przeczuwaliście, że to jest aż takiego formatu piłkarz? Że za parę lat będzie grał na takim poziomie. Czy aż takiego formatu to chyba nie, tak? No, na pewno był, był, był wyróżniającym się zawodnikiem bardzo dobrym, tak? Bo to nie był przypadek, że on tam strzelił ponad 20 bramek w pierwszej lidze i, i wcześniej przed awansem, e, jak była jeszcze trzecia liga, tak, bo była stara edycja. I więc na pewno strzelał dużo bramek miał taki instynkt strzelecki, że zawsze, gdzie tam piłka się odbiła, on był i dobijał w tym polu karnym. Z Gniczu Pruszków grał też Bartosz Wiśniewski, prawda? Tak, dokładnie. To, to za, też zawodnik, który tutaj był w Nowym Sączu i, i w, też z tego co pamiętam, tak, taka opinia szła, że w tamtym czasie to on lepiej rokował na przyszłość niż Robert Lewandowski, jednak te ta, ta ich kariery potoczy, potoczyły się całkowicie inaczej. Czy moje zdanie jest takie, to osobiście mi się wydawało, że, że lepszy był Robert? i i on był, raz był młodszy i no po prostu miał jakby moje odczucie z boiska i z tego jak ja patrzyłem, Daniel miał większy talent i, i, i takie lżejsze poruszanie się po boisku i strzelanie ramek. A Daniel Kokosiński? Jak go wspominasz? Czy to był.? Wiesz, to... patrząc na to co się później no później Później się, się okazało trochę dziwna sytuacja z nim, ale ja z nim akurat y, mieszkałem półtorej roku w Pruszkowie, więc to był taki mój kolega dobry test Pruszkowa i, i to był fajny okres, jak go mile wspominam i dobry zawodnik, ale nie wiem, dlaczego wyszła taka sytuacja. Jeśli dobrze pamiętam, to był portal Weszło chyba, oni doszli do takiego wniosku, że, czy, czy doszli do informacji, że, że Daniel Kokosiński tak trzymał się potem polonii Warszawa, nawet jeżeli nie grał i nawet za, za bardzo nie trenował, albo trenował w taki dość absurdalny sposób, że wywodził się z dość biednej rodziny i jednak ta perspektywa zarabiania całkiem dobrych pieniędzy była dla niego no, Fajniejsza niż sama gra, czy, czy, czy normalne uprawianie sportu. Czy Ja bym się nie chciał na ten temat wypowiadać, bo każdy ma jakieś swoje zdanie i, i każdy myśli w inny sposób widocznie, nie wiem, jeżeli mu było lepiej, żeby zostać w Polonii i zarabiać takie pieniądze niż gdzieś grać, więc to była jego decyzja jego zdanie, trzeba to uszanować. No. Kto z nim podpisał kontrakt i, i po prostu musiał płacić mu pieniądze, no tak to już jest. A uważasz, że przez ten czas, kiedy no, tra tracił czas pod względem sportowym, piłkarskim. Y czy zmarnował sobie już praktycznie karierę, że powinien się przez ten czas rozwijać i być może dalej grać, nie wiem, w ekstraklasie? No, czy na pewno sobie zmarnował, tak? Bo ja nie pamiętam dokładnie, ile tam było lat, ale, ale jeżeli ktoś przez dwa, czy półtorej roku nawet nie trenuje, tylko z tego, co słyszałem, biega po schodkach, no więc, więc to jest na pewno ciężko i to się robi krok do, krok do tyłu niż do przodu. Czyli jak wspominasz jego grewniczu, to też pozytywnie Tak, bardzo oczywiste. dobry zawodnik i no, samo to świadczy o tym, że ktoś, ktoś po prostu chciał go wziąć do tej polonii, tak? Obserwował go i, i po prostu go wziął. Nawiązując jeszcze raz do, do, do specyfiki klubu Sandecja Nowy Sącz, jakbyś go porównał do, do tych wszystkich innych, w których byłeś? Szczególnie w tych ekstraklasowych, pierwszoligowych. No czy tu chyba bardziej mi się wydaje, że w sandecji jest taka bardziej, że idzie do jakiejś opinie z trybun, tak? I jakieś okrzyki to jest bardziej takie. No, ciężko mi jakoś teraz znaleźć y, słowo. No w Ekstraklasie jest to większa kultura, jakby, jakby, jakby kibicowania, czy nie ma taki głupik docinek, czy jakichś tam krzyków z trybun, tak? A jak wy piłkarze do tego podchodzicie? No, przypuszczam, jak jest sytuacja tak wczoraj, gdzie nie ma zorganizowanego dopingu, to chcąc, nie chcąc, na boisku się to usłyszy. Nawet wczoraj słyszałem, że trener Stanisław Wbodził w pewnym momencie krzyczy do was, że nie słuchajcie ich, nie. w sensie, że nie, nie, nie słuchajcie, ktoś tam dopowiadał z trybun, że, że grajcie tak, a nie inaczej. Dokładnie. Tak jak trener nam to dokładnie mówił przed meczem, żeby żeby nie słuchać tego, bo to nie jest istotne, Tak dla nas jest ważne to co trener mówi, tak jak trzeba grać, że ktoś krzyczy z trybun kopnijcie piłkę do przodu i nie wiem, się sobie akcję, ale to nie jest takie proste, tak trzeba trochę tą piłkę poszanować, nawet przegrać do tyłu i parę podań wymienić, no bo, bo lepiej się biega z piłką niż bez niej. Ja bym chciał jeszcze nawiązać do tych ostatnich wydarzeń, gdyby to od Ciebie zależało, zmieniłbyś trenera? przed meczem, z meczem, ogólnie po dwóch meczach ligowych? Czy ja osobiście bym nie zmienił, no tym bardziej, że tak jak mówię, to była decyzja taka, że, że to było w dniu meczu, tak? I dla mnie to jest trochę chora sytuacja. Mhm. Czyli odpowiadała Ci współpraca z trenerem Hajdo? Czy, czy, czy, czy odpowiadała? No, trener po prostu dla mnie nie, ma, nie, nie może być czegoś takiego osobiście sądzę, że no nie można dzwonić trenera przed meczem, no, tym bardziej, że w ten sam dzień, bo to jest, to jest trochę chore i, i, i takie jest smaczne. Czyli wy dowiedzieliście się w dzień meczu, że nie ma... Ja tego. się dowiedziałem w dzień meczu, akurat tak wszedłem 90 minut, że mamy zwolnionego trenera. Mhm. Bo tam rozmowy były faktycznie dzień wcześniej, wieczorem prowadzone i, i porozumienie, a i jeszcze dwa dni wcześniej albo trzy dni, teraz już we wtorek to było, tak? W piątek zwolniono trenera Hajdo, chodzi mi o sytuację z wtorku, kiedy odszedł, zrezygnował trener Marian Tajduś, to też bardzo kontrowersyjna i, i taka specyficzna sytuacja, jak wy to odebraliście, bo to był jakby takie, taki pierwszy sygnał, że coś więcej, większego może się zdarzyć. Że... Przyszedł trener do szatni i powiedział, że, że po prostu... Trener się dogadał się z prezesami tak, i, nie, i zrezygnowali z strona po prostu w klubie. Mhm. I też tam wyraził swoją opinię na ten temat, tylko nie chcę teraz opowiadać co jest szatni, bo takie rzeczy powinny zostać w szatni, To co mówi trener po prostu. Znaczy, trener Tajduś tam nie ukrywał, że jednym z powodów było to, że 4 miesiące nie miał płaconych, płaconej wypłaty. Poza tym praktycznie od początku lipca pracował z nieważną umową, ponieważ ona była przygotowana i podpisana mhm. przez wiceprezesa, brakowało podpisu prezesa Danka. No to właśnie dokładnie była taka, sama, taka właśnie sytuacja, jak mówisz, trener w szatni powiedział, że, że nie podpisali z trenerem dalszej umowy. Czy spotkałeś się wcześniej w swojej karierze z taką sytuacją, że nie wiem, pracownik klubu, trener, asystent jest w klubie bez ważnej umowy? Nie, ja poprawia. się z czymś takim nie spotkałem i, no i tak jak no to jest dziwna sytuacja, bo dla mnie nawet jest coś takiego, jeżeli ktoś ci mówi słownie, że, że gwarantuje ci coś takiego i coś takiego, więc dla mnie to jest też jakaś wiążąca umowa, tak, no bo ci ludzie nie mają po 15-16 lat, tylko są dojrzałymi mężczyznami, facetami i, i taka umowa dla mnie też jest wiążąca. Czyli krótko mówiąc, na razie Sandojca ci troszeczkę zaskakuje pod takimi znaczy, względami. Zaskakuje mnie pod względami takimi organizacyjnymi i, i, no i takimi, tak jak przykład trenera, tak? który, który teoretycznie myśli, że będzie miał tą umowę, a z dnia na dzień się dowiaduje, że jej nie ma. Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, miniony sezon w Twoim wykonaniu to kolejno Warta Poznań w rundzie jesiennej i GKS Bełchatów na wiosnę. Jak wiadomo Warta spadła do drugiej ligi, GKS Bełchatów również zaliczył spadek. Czy nie boisz się, że teraz z Sandecją może być podobnie? Nie, czy ja podchodzę może od Warty. Ja podchodząc do Warty, my po pierwszej rundzie skończyliśmy na 10. miejscu i to był skład, który, który faktycznie wtedy grał. Mieliśmy dużo meczów na wyjeździe i, i, i to były ciężkie mecze, więc Druga runda zdecydowanie powinna być dla nas łatwiejsza, ale cały zespół się rozpadł. Zostało tam, zostali zawodnicy, którzy praktycznie nie grali i, i mieli teraz jakby szansę się wykazać, tak pokazać coś. I, no i tak jak było widać, bodajże chyba zdobyli dwa punkty, jeden, jedne trzy po że więc Więc ja, ja, ja tylko podchodzę do tego, że mój zespół Warcie to była ta jedna runda, po której skończyliśmy na 10 miejscu. Przeciwko Sandecji miałeś okazję grać trzykrotnie, dwukrotnie w barwach łódzkiego Widzewa. Oraz ubiegłe, ubiegłej jesieni, gdy przyjechałeś tutaj z Wartą Poznań, jak wspominasz tam te mecze? Czy z ludzkiego Widzawa, pamiętam mu się, mecz to był bardzo ciężki mecz. Wygraliśmy 1-0 po rzucie karnym. Bardzo ciężki mecz i, i ciężko nam się grało, męczarnie po prostu. Drugi mecz tutaj u Was wygraliśmy 6-7, ale ja, ja dostałem taki w głowę, słynny mecz na wodzie. W głowę leżałem w szpitalu u Was 5 dni, pamiętam. Nie pamiętam konkretnie w ogóle całego meczu, tylko z opowieści i, i tylko, że był słynny mecz na wodzie. Pamiętam, że cały czas padał. No dzień później tutaj już stadion, stadion tonął. Słyszałem opowieści. Czy te wspomnienia z meczów w Nowym Sączu miały jakiś wpływ na twoją decyzję o przyjściu do Sandecji? Czy nie, raczej nie. Nie miało nic to w ogóle wspólnego. Teraz jesteś w Sandecji i taki jest, myślę, zamysł, żeby, żebyś stworzył z Paweł Nowakiem, tak, taką parę rozgrywających. Takie są spore nadzieje, choć z miedzią Legnica grałeś jako takiego ofensywnego albo podwieszonego, mm -hmm. ofensywnego pomocnika albo podwieszonego napastnika. Ale jak ci się układa, jak ci się gra z Pawłem Nowakiem i czy uważasz, że to jest do zrobienia, bo prawda jest taka, że ludzie bardzo wspominają na np. w Nowym Sączu Rudolfa na który grał tu chyba, nie wiem, już minęły 3 lata, tak, jak, jak go tutaj nie ma i praktycznie od tego czasu brakuje w sandacji rozgrywającego z prawdziwego zdarzenia i, i spore nadzieje wiązane są właśnie z twoją też osobą, również z Pawłem Nowakiem. Jak, jak się na to zapatrujesz? mi się wydaje, że to, to, jest, to są to dopiero pierwsze mecze, tak? Ja dopiero przyszedłem tak jak mówiłem, od lipca i, i też mieliśmy jakby mało takich sparingów, że raptem graliśmy po 45 minut i, i różnie było, że, że raz grałem z Pawem, raz nie grałem, więc, więc teraz jeżeli będzie taka szansa, że ja będę grał, Paweł będzie grał i, i czy będziemy grali trójką czy dwójką, więc zobaczymy i i zobaczymy, jak to będzie się wszystko układało. Ja mam nadzieję, że wszystko będzie ok, będzie pozytywnie i, i dzięki temu będzie nasza lepsze gracza całego zespołu. Co chciałbyś osiągnąć w swojej karierze? Jesteś teraz na etapie gry w Sandecji, klub, klubu, który no na chwilę obecną patrzę na to, co na razie się dzieje, będzie walczył o utrzymanie. Choć i trener Hajdo mówił, że chciałby zająć miejsce co najwyżej, przynajmniej dziesiąte, o tak. Mhm. Nowy trener Ryszard Kuźma też wczoraj na, na pierwszej swojej konferencji wspominał o tym, że, że już że fajnie by było, gdyby właśnie udało się walczyć tą, tą, tą górną połówkę tabeli. Jak się zapatrujesz na przyszłość? Byłeś w Ekstraklasie, byłeś też w pierwszej lidze. Jak, jak to widzisz? Czy właśnie, tak jak dobrze powiedziałeś, że w Ekstraklasie byłem w pierwszej lidze, troszkę w pograłem, więc ja zawsze mówiłem że się, czy bardziej zawodnikiem pierwszoligowym, bo, bo tu mam trochę występów i pełnych występów i ja Osobiście na sandecję zapatruję się tak, kiedyś taki trener mówił u nas, że każdy zespół zaczyna jakby od zera i pierwszy pierw trzeba zdobyć tyle punktów, żeby się utrzymać, więc, więc na razie patrzę na to tak, że, że my musimy zdobyć sobie wystarczającą liczbę punktów, żeby mieć utrzymanie, a dalej po prostu robić to, co zrobimy wyżej, żeby być wyżej w tabeli. Jak bardzo pierwsza liga jest słabsza od ekstraklasy? Bo wiadomo, to jest troszeczkę inna specyfika, inaczej gra się w piłkę czy... tu i tutaj, ale czy uważasz, że piłkarz, który przychodzi z pierwszej ligi do ekstraklasy, musi jednak zrobić duży przeskok? Czy mi się wydaje, że, że pod względem takim technicznym, piłkarskim, to to nie jest jakiś naprawdę duży przeskok? Większość zależy, zależy od głowy, tak? Od podejścia do meczu trzeba jakoś chyba... Nie można się za bardzo stresować tym, że to jest ekstraklasa. I, I na pewno jest ta różnica, że, że cała ta otoczka, wszystko wygląda bardziej profesjonalnie i, i czuć, że to jest taki mecz, prawdziwy mecz jakiś ligowy niż czasami tak, jak jest to w pierwszej lidze, gdzie się jedzie na jakieś naprawdę dziwne stadiony, gdzie to bardziej podbiega pod piknik niż mecz. Mhm. Ale z drugiej strony przykład meczu z Miedzią Legnica pokazuje nam, że może być ciekawie w pierwszej lidze również pod względem samego poziomu piłkarskiego, bo mecz wczoraj jest bardzo fajny dla oka. Zdecydowanie zgadzam się z tym, co mówisz, Krzysztof. No czy mi się wydaje, że właśnie są takie mecze i, i może być ich sporo właśnie w pierwszej lidze, gdzie, gdzie grają ciekawe drużyny i, i, i fajnie mecz wygląda i miło się go ogląda. Zapytaliśmy jednego z swoich kolegów klubowych obecnych, który też już się znał, ale może na razie nie, nie będziemy zdradzać, albo w ogóle. I Jak zapytaliśmy no, o ocenę, o opinię, to powiedział, no, że Łukasz Grzeszyk to, to jest kawał piłkarza i że, że przyda się Sanecji. Ja się do tego odniesiesz. Miło coś takiego słyszeć, taką. Ja mi jest, mi jest bardzo miło, więc nie mogę czegoś innego powiedzieć, nawet nie wiem kto to jest, nie chcesz mi zdradzić, więc... Masz jakieś jest, podejrzenia, mi, to mógłby być? Mi jest, mi jest tylko bardzo miło. No na pewno któraś, z osób, która mnie zna, tak. Nie ma innego wyjścia chyba. Czyli pewnie ktoś, z kim już miałeś okazję Zmienić. grać w innym klubie. Także tu się grono już całkowicie zawęża. No nic. Przed nami mecz Pucharu Polski z flotą, Świnoujście. Jakie nadzieje wiążecie z tymi rozgrywkami? E, nadzieje? Trzeba zrobić jak najlepszy wynik, tak. Mi się wydaje, że trafiliśmy fajne losowanie mamy, bo trafiliśmy na flotę, gdzie chyba mogliśmy też trafić na klasę od razu w tej... W tej, w, tej, w tej rundzie i mamy flotę, tym bardziej u siebie to jest, to jest dobre, a później mamy w który co prawda robi te punkty w Ekstraklasie, tak? gdzie każdy wskazywał na spadek, ale, ale mi się wydaje, że ten Widzew też był jakiś do ogrania, do więc teoretycznie trafiliśmy fajne losowanie i, i może być ciekawie. Tradycją Sandecji w poprzednich latach było to, że odpada od razu w pierwszej rundzie, w której była. teraz udało się awansować, ale też gdzieś słyszy się powiedzmy na mieście głosy, że że Sandecja nie będzie się gdzieś tam bardzo angażowała w Puchar Polski, bo to wiąże się raz z dodatkowymi kosztami. A jeżeli patrzymy na sytuację organizacyjną klubu, no to mówi się, że brakuje pieniędzy cały czas. I jak odnieść się do, do takich plotek? Flota oczywiście jest to rywal, rywal pierwszoligowy, także w zasięgu Zasięgu ręki Chociaż myślę, że teoretycznie chyba... będą faworytami tego meczu Ale żałuję, faktycznie można żałować, że nie ma ekstraklasowca w tej najbliższej rundzie jeśli znaczy, znaczy... piłkarze się postarają, to trafią na Łódzki Widzew To już będzie zdecydowanie atrakcja i dla piłkarzy, i dla samych kibiców I dla Łukaszek Grzyszczyka, tak Zdecydowanie, A, do, do, mierzyć dokładnie. się z byłem klubem Czy, tak jak mówicie, fajnie by było właśnie szkoda, że z jednej strony nie ma tego ekstraklasowca Bo chyba, jakbyśmy mieli odpaść w tej rundzie, to chyba by było fajniej odpaść na przykład z taką Legią Czy, czy, czy Wisłą, może nawet Lechem niż jeżeli odpadniemy z flotą, tak? Ale wy nie dopuszczacie do głowy takiej myśli, że gdzieś tam Puchar Polski jest mniej ważny i, i odpuszczacie go, chociaż w małym stopniu. Czy chyba nawet yy, ja osobiście nie mam czegoś takiego, że jakiś mecz można odpuścić, tak? Z kim by się nie grało? Czy to jest sparring, czy, czy puchar? Więc chyba każdy ma takie podejście i, i będziemy grać jak każdy mecz ligowy, żeby go wygrać. Jak odniesiesz się do protestu kibiców Sandecji? Przynajmniej ciężko się gra przy tak pustych trybunach, jak choćby we wczorajszym meczu z Miedzią Legnica. No, czy jest dziwnie. Na pewno jest, jest fajniej, przyjemniej i milej się gra, jeżeli jest taki doping kibiców, niż, niż słychać tylko opinie poszczególnych ludzi, którzy Ci doradzają, jak masz grać w piłkę, niż, niż doping kibiców. To na koniec takie pytanie, już odbiegające troszeczkę od piłki nożnej. Też zadawaliśmy podobne Piotrkowi Gielowi, jak tutaj był. Co, czym, czym zajmujesz się poza piłką nożną? Czy masz jakieś zainteresowania? Takie szczególne albo jakieś Talenty, nie wiem, Damian Zbozin gra na gitarze, kiedyś występował na przykład w kapeli Ciupaga z Łącka, także Paweł Leśnia, który był w Sandecji, teraz jest w Kolejarzu Stróże, napisał jedną książkę w takim klimacie fantastyki, w drodze jest kolejna, także często jest tak, że piłkarze właśnie nie zamykają się tylko na treningu, na meczach i robią wiele ciekawych rzeczy, jak z u Ciebie? Czumie jest. Ja akurat nie umiem pięknie rysować, ani śpiewać, ani, ani malować. Ja, ja osobiście bardzo lubię y, dobre kino i ciekawy film. Mm -hmm. To podobnie jak Piotrek Giel, jeśli dobrze sięgam pamięci, choć żałował, że nie ma tu lepszego kina. Nie wiem, Helios, coś w tym stylu. Tak. Mamy oczywiście kino, wyświetlają też fi, filmy w 3D, ale jak widać, y, jednak chyba wymagania są wyższe. A jakieś filmy. Które ostatnio oglądałeś, które byłyby godne polecenia? Ozu, ja strasznie mnóstwo oglądam dużo filmów, bo mam dużo czasu i, i mi jest teraz ciężko, ciężko coś powiedzieć. A z takich, z takich parę, parę filmów starszych bardzo mi się podobał film Słaby, Punkt z Hopkinsem. Czyli bardziej zagraniczne, aniżeli Dokładnie. polskie? Po, po polskie kino, ostatnio, które oglądałem, to była drugówka i i też był ciekawy, ale ogólnie jestem zrażony do polskich filmów. Mm -hmm. A nawet tych starszych, nie wiem, z lat 80-tych? Czy sta starsze lubię, ale jestem zrażony do tych filmów, które właśnie teraz wychodziły, jak jakieś Cas Vegas, Weekendy i jakieś takie dziwne polskie komedie, które, które miały być fajne, a były w ogóle strasznie tandetne. A czy widziałeś kiedyś film na przykład koreański? Koreański? Koreański nie, oglądałem japońskie horrory. A czeski? Też nie. No to mam nadzieję, że czeskiego filmu też nie będzie w najbliższych miesiącach w Nowym Sączu. Miejmy nadzieję. Dziękujemy bardzo serdecznie. Naszym gościem był pomocnik Sandecji Nowy Sącz, Łukasz Grzeszczyk. Dziękuję bardzo. Mateusz Hebda. Krzysztof Niedzielan. Do usłyszenia.